Było życzeniem waszym, że dzisiaj wieczorem i w tych dniach będziemy rozważali 1. Korinthian 11 i Efezjan 5. 1 Dlatego przeczytamy teraz z 1 listu do Korinthia od 1 do 16 wiersza.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 Dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę. Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej. Lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. Bo nie mężczyzna jest kobietą, ale kobieta z mężczyzny. A bowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę.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 Tak na początku chciałbym powiedzieć kilka słów dotyczące, ogólnie dotyczące listu do Denn sehr wichtig sind die ersten Verse in Kapitel, bo bardzo ważne są pierwsze wiersze w ogóle w tym liście, pierwszego rozdziału. Gdzie czytamy, mitgeteilt wird, dieser Brief an die Versammlung in geschrieben ist. że list napisany został dla zgromadzenia w Koryncie. aber nie tylko dla zgromadzenia die Versammlung Ale nie tylko dla zgromadzenia w Korincie. Er war damals schon größte sämtliche örtliche Zeugnisse, die es gab. Ale miało, albo dotyczyła ta treść już wszystkie wtedy istniejące zgromadzenia. Denn es heißt in Vers zwei am Ende, ponieważ pod koniec drugiego wiersza w pierwszym rozdziale czytamy, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, wraz z wszystkimi którzy bywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu. Jest also ein brief, ein ist. Więc widzimy, że ten list do Koryntian jest listem, który został napisany do jednego miejscowego zgromadzenia, ale, zu jedem ist. ale znaczenie swoje ma dla wszystkich wierzących w każdym czasie i na każdym miejscu. Dat is een heel belangrijk punt, dat we moeten opzetten. We hebben in deze brief Themen, die zu jeder moment voor jeden Gläubigen gültig zijn. Dat gilt natuurlijk ook dan voor dit wat schwierige Kapitel 11. I owszem, tak samo też dotyczy to wszystkich wierzących, co czytaliśmy w 11 rozdziale. Jeszcze krótkie dwa komentarze co do e, tamtejszego czasu. Nie musimy myśleć, że wierzący wszyscy z tamtejszego czasu byli zgromadzeni na jednym miejscu. We weten we alleine, dat es in Jeruzalem mindestens 5.000 <tut> Gläubige damals gab. We weten, dat in um Jeruzalem was ongeveer 5.000 wierzących. Het was helemaal onmogelijk dat ze zich in een zaal versammeln konnten. Het was onmogelijk dat ze zich in Er waren verschillende plaatsen in en om Jeruzalem. Maar er waren er miejscowości w en Trotzdem werden sie als die Versammlung in Apostelgeschichte 12 bezeichnet. Etwas jednak wszyscy razem auch um, są jako to zgromadzenie Boże w Etwas ähnliches wir auch bei den gehabt haben, coś podobnego też w die Apostelgeschichte sagt uns, ponieważ wie Apostolskie uczą nas, Menschen dort zum Glauben gekommen sind, als der Apostel Paulus dort dat er een zeer grote zaal, dus een heel grote hoeveelheid mensen, En juist in de eerste Thessalonica-brief, staat het aan het einde, en in dit briefje aan de Thessalonicien, wordt koers dat men dat we er zorg te dragen dat we zorg dat jedem in Thessaloniki dieser brief vorgelesen wordt. Dat iedereen, die in Thessaloniki, was Ook daar is waarschijnlijk in mehreren Häusern zusammengekomen. Gebruik ze in een paar domen. Dat zijn hetzelfde situatie podobne sytuacje jak heute, als in onze tijd. Een weiter belangrijk punt is nog. Maar we hebben nog een andere belangrijk dat wenn damals eine Versammlung an einem Ort einen Brief erhielt, heißt das nicht, dass alle gläubigen ihn zur gleichen Zeit kannten. Zna, Sondern Es war anders als zur Zeit des Alten Testaments, da wurde jede Schriftrolle, die geschrieben wurde, beim Tempel aufbewahrt. Bo każda e, rola, każde pismo, która, które zostało spisane, zostało przechowywane w świątyni. Na początku, albo jeszcze wcześniej, miało to miejsce przy, przy Bytku i przy tej skrzyni Przymierza. Czytamy o tym na przykład w 5 Księdze Mojżeszowej 31, gdzie dowiadujemy się, że pier, po raz pierwszy, Cała księga została skompletowana, I to oznaczało, że ta księga była do dyspozycji wszystkim Żydom, którzy mieli dojście do tej świątyni. Ale tak nie było w czasie Nowego Testamentu. Kiedy Korynter otrzymali ten list Pawła, to kannten die Gläubigen in noch lange To wierzący w Koryntian samego Pawła albo też tego listu w ogóle nie znali. Er musiał abgeschrieben werden. Najpierw ten list musiał być skopiowany. Wtedy ani naastbarwosamlung geschickt. Później rozes rozesłany do e, zgromadzeń. Wtedy wieder abgeschickt. wieder abgeschrieben. Kolejny raz wtedy kopiowany. I kopia ani na następne wysamlung geschickt. Ta druga kopia znowu przesyłana dalej. so weiter. I tak dalej, i tak dalej. En zo so hat brief Het ongeveer 20 jaar gedauert in een brief in alle vergaderingen bekend werd. Het was een brief die in alle vergaderingen bekend Het was brief die alle vergaderingen bekend een brief was brief A jednak Paweł napisał w tym liście, że ten list obowiązuje do, do, do wszystkich wierzących na każdym e, miejscu. Więc Paweł po prostu wychodził z tego założenia, że ten list przez tych wierzących będzie kopiowany i rozsyłany. To też miał jeden jedyny powód, bo świadomy był tego, że tu chodzi o słowo Boże. Dat werden we ook gleich nog zien bij kapitel 11. we in het rozważali. waren dus niet woorden die Paulus nur Paulus uitgesproken had. Het waren ook niet woorden die misschien alleen waren. Tensch waren het woorden die vielleicht nur damals gültig waren. sind. Też nie niet to die które miały ważność tylko w tamtejszym czasie. ook niet woorden die misschien alleen maar waren. Die aan jedem Ort zu jedem Zeitpunkt zijn, um die op elk moment, op elk moment, op elk moment, op elk moment, op elk om de elk moment, op elk moment, in elk moment, op elk moment, op elk moment, op elk moment, op elk moment, op elk moment, op elk moment, op elk moment, interessant bo w pierwszym rozdziale w pierwszym wierszu sam przedstawia się jako apostoł Chrystusa, Ale tu na początku 11 rozdziału w ogóle nie podkreśla swoje, swoje apostolstwo, ale sam określa się jako naśladowca Chrystusa. I tymi słowami na, też i nas, i Koryntianów wzywa, dass wir ebenfalls Nachahmer Christi sein sollen. Er sagte, seid meine Nachahmer wie auch ich Christi. Mówi do nich, bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. In 1. Thessaloniche 1 erklärt uns der Apostel Paulus, dass das die normale Reihenfolge im christlichen Leben ist. W pierwszym liście do Thessalonician. Paweł wyjaśnia nam, że to jest zupełnie normalna kolejność w życiu chrześcijanina. Kurz Możemy otworzyć ten list i przeczytać. 1 Thessalonica 1, vers 6. 1 Thessalonica 1, 6 wiersz. Da sagt ihr den <coughs> Mówi tu do Thessalonica, unsere Nachahmer. Bądźcie naszymi naśladowcami. Und die des Herrn. I pana. Und dann in vers 7, dat zie je al alle gläubigen zu Vorbildern geworden seid. In vers 8, dat aan euer glaube aan gott ausgebreitet worden. 8, dat zul je weer, aan euer geloof aan God uitgebreid geworden. Omdat bovendien in dat zul To bardzo krótkimi słowami opisuje nasze chrześcijańskie życie na tej ziemi. To pierwsze jest to, że nachammer sein müssen. Pierwszą rzeczą musimy być naśladowcami. Und da sagte Apostel Paulus den Korinthern, ich bin ein Nachahmer Christi gewesen. I dlatego Paweł mówi do Korinthian, ja sam jestem naśladowcą Chrystusa. Und erst wenn ich ein Nachahmer Christi bin, so quero, kiedy ja sam będę naśladowcą Chrystusa, dann kann ich anderen ein Vorbild sein. Wtedy ja mogę być przykładem dla innych. I dokładnie to Paweł mówi w tym pierwszym wierszu naszego rozdziału. Byłem dla Was przykładem, przez to, że sam byłem naśladowcą Chrystusa. I z tego powodu też i Wy teraz możecie być moimi naśladowcami. W tym wielkim celu. Ein seid auf dieser Erde. A to będzie miało ten cel wzniosły, że będziecie sami e, potężnym świadectwem na tej ziemi. Więc to jest taki wprowadzający wiersz tego szczególnego rozdziału w tym liście. Es geht also hier auch um Możemy się nauczyć to, że w tym rozdziale będziemy uczyli się o praktycznym postępowaniu chrześcijanina. Nie tylko samą teorię, so ist, która może wydaje nam się niezbyt ważna. Einige, warum ist so I może też nie jeden z Was zadają sobie to pytanie, dlaczego ten jedenasty rozdział niby jest taki ważny. Es geht auch um Dinge. Przecież tu mowa jest o tylko o takich zewnętrznych sprawach. Czyż nie, było, czyż nie jest o wiele ważniejsze to, co dzieje się w sercu moim? No? A to, co zewnętrzne, to tylko takie drugorzędne? Nie. Apostol Paweł mówi nie. Dlaczego nie? Bo to, co zewnętrzne widać, pokazuje to, jak w twoim sercu wygląda natuurlijk kent God dein en mijn hart. Bóg zna twoje Maar die engel kennen dein en mijn Herz niet. Ale aniołowie na przykład już nie znają Ook die menschen om um ons herum kennen dein en mijn Herz niet. I ludzie, którzy patrzą się na nas też nie znają twoje i moje serce. Gibt es jetzt diese Dinge. I też te rzeczy. Ach wir wij een klein wenig van dem was in unserem herzen is, darstellen können nie, Dus <gül> die Więc na pewno ten rozdział jest bardzo praktyczny dla nas. To tu widzimy w bardzo ciekawym, albo to, ten rozdział jest upozycjonowany w bardzo ciekawym miejscu. Chciałbym to też jeszcze podkreślić. W dziesiątym rozdziale na przykład um den tisch des Herrn. Wiemy, że mowa jest o tak zwanym stole pańskim. Daar gaat het dus schon om um een thema, ik zeg mal, dat die Versammlung Gottes ook praktisch betrifft. Daar het om een thema, dat op een thema op een thema op een thema op een thema, dat het dan op een thema op een thema op een thema Później w 11 rozdziale od 11 wiersza uczymy się ten ważny temat łamaniu chleba. Znowu temat, który bardzo dotyka właśnie aspekt zgromadzenia. A pomiędzy tym czytamy te wiersze od 1 do 16 die zich niet in erster linie op die Zusammenkünfte beziehen. Wiersze, które nie w pierwszej kolejności mówią o zgromadzeniu. We hebben daar gelesen, dat die schwestern, prezen en weis en beten kunnen. we lezen in die dat hier die en dus het niet zijn dingen, die laut praktiziert werden. Dat zijn to momenten, die het gevoel maken. 1. Korinther 14 zegt ons aber, dat die vrouwen schweigen sollen in de samenlevingen. A przecież hier 14 Dus deze niet in eerste linie om um een Versammlungsstunde. Dus niet eerste linii om een vrouwststunde te vrouwen we het ook niet kunnen uitleggen. niet in het in eerste om een Ale w tych wierszach bardziej pokazana nam jest pewna zasada. Wir sagen, um eine Ordnung, die Gott eingesetzt. Możemy też powiedzieć pewien porządek, który Bóg ustanowił. Wir werden das gleich in den nächsten Versen sehen. I to zobaczymy w kolejnych wierszach. Noch einmal, der gilt an uns alle. Ale jeszcze raz, te słowa m, kierowane są do nas wszystkich. Egal ob bruder oder schwester. Nieważne czy brat czy siostra mamy być naśladowcami apostoła Pawła, bo on sam był naśladowcą Chrystusa. I z tego powodu też my stajemy się naśladowcami Chrystusa. I tylko to jest podłożem albo warunkiem do tego, żeby być świadectwem. Dalej Paweł mówi tu, że ma coś, co godne jest pochwały. To nie jest tylko takie, takie zdanko, które on sobie po prostu puścił i regularnie tak mówi, bo mu to wychodzi tak z ust. Ale jest to bardzo szczere stwierdzenie, jeśli chodzi o Koryntian. Er konnte sie loben, dat sie praktisch an der Schöpfungsordnung Gottes weg ist. Po prostu był powód, że mógł chwalić ich za to, że trzymali się po pouczeń dotyczące stworzenia. Etwas später sagt er in diesem Brief, e, troszkę dalej w tym liście czytamy, wo dat? Vers 17, 17 wierszu, indem ich aber dieses vorschreibe, lobe ich nicht. Myślamy na przykład, że dając to zlecenie nie pochwalam, Że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Zauważamy, że od 17 wiersza znowu jest inny temat, bardziej zgromadzenie. Jeśli chodzi o tą stronę życia, życia Koryntian, nie miał powodu, żeby ich chwalić. Aber hier geht es mehr um dieses persönliche, praktische, vielleicht auch häusliche christliche Leben. Ale super dziej, ich sich naszych wierszach dotykał osobiste, może nawet i domowe życie chrześcijańskie w Koręncia. Bo za ich habe etwas, was ich loben kann bei euch. So do tej strony ich życia mógł powiedzieć, jest coś, co jest godne pochwały. Maar deze twee verzen laten ons zien dat Pawel das zeer eerlijke aussagen van de apostel zijn. Maar deze verzen laten ons zien dat Pawel zeer eerlijk is. Zijn we ook daarin des apostel Paulus? Zijn we in de stad de apostel? Logen we echt waar iets te loben is? Zijn we ook zo ehrlich, dat we zeggen dat er dingen Dinge, die we niet loben kunnen? A czy jesteśmy też tacy szczerzy, żeby powiedzieć i twierdzić, że są rzeczy, które nie są godne chwały? Ja, które to, musimy otwarcie i szczerze dotknąć w naszym życiu? Seid meine wie ich mówi, bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem. dalej, mówi, że... dann we wszystkim o mnie pamiętacie, drugi wiersz. To znaczy Koryntianie doceniali służbę Pawła. Hmm. Nawet jeśli Paweł nieraz musiał im wyraźnie powiedzieć, co w ich życiu było nie w porządku. Ale widzimy to już też i w drugim liście do Koryntian, które Paweł napisał, dass sie auch waren, Dinge in ihrem Leben zu ändern, man etwas ändern musste. Zmienić to, co w ich życiu było nie w porządku. Tatsächlich diesen dienst des Więc y, rzeczywiście doceniali służbę tego Pawła, auch wenn er sie manchmal nawet jeśli nieraz musiał ich skrytykować.. <coughs> Więc nie było tylko tak, że oni go doceniali, sondern dass sie auch die überlieferungen ale że też trzymali się tych przekazań, które on im podawał. To jest też ciekawe słowo, o którym musielibyśmy rozmyślać na chwilę. Bo pokazuje nam, na jakim poziomie ten urywek jest upozycjonowany. Ten wiersz pokazuje nam, na jakim poziomie ten urywek jest upozycjonowany bo to słowo pouczenia albo przekazanie spotykamy jeszcze dwukrotnie w tym liście. Pierwszy raz w wierszu 23. Albowiem ja przejąłem od Pana przekazałem, co Wam przekazałem, że in der Nacht, der überliefert wurde, tej nocy, której był wydany, wziął chleb. En ook auch den Kelch in Vers 25 I tak samo lub podobnie z kielichem w 25 wersu sprawa den letzten Wunsch unseres Herrn auf dieser Erde tu wieśmy z to sobą przekazanie łączy się z tym ostatnim życzeniem które Pan Jezus wyraził będąc na tej ziemi kiedy Pan ustanowił tak zwane łamanie chleba en dat is een grootste wens geweest dat die Gläubigen dat ook tun. doen. En die vraag is, doen we dat met een eerlijk, met een fröhlichen, aufrichtigen Herzen? Is de die we dat doen? Met een sterke, die ons innerlijk interesseert? Czy jest to życzenie, które też i nas interesuje? Oder jest das so eine Sache, der ich relativ gleichgültig gegenüberstehe? Albo czy dotyka mnie ta sprawa wcale nie? Lub jestem obojętny, jeśli chodzi o to? Dass mich to vielleicht gar nicht so sehr interessiert. Czy może tak w ogóle mnie to nie interesuje? Nie zapominajmy, że to było ostatnie życzenie Pana Jezusa, kiedy był na tej ziemi. Drugie miejsce, o którym myślałem, znajdujemy w 15 rozdziale. Tam znajdujemy je w trzecim wierszu. Najpierw bowiem podałem lub przekazałem wam, co ja przejąłem. Dat Christus voor onze Sünden gestorben is, dat hij begraven wordt en dat hij auferweckt is. Dat Christus omhuld is met dat hij begraven is, dat hij de dag erna weer uit de grond is opgewekt. Dat is de laatste Het verwijst naar zijn we het over het leitet diese Herr diesen Thema ein, das uns zeigt, dat Jesus Christus der Sieger von Golgatha ist. Die vorletzte Stelle zeigte uns, dass es sich auf das des Brotes bezieht. Paul ist Stelle, die wir hatten in 1. Korinther 11 A pierwsze miejsce, o którym czytaliśmy w 11. rozdziale, w drugim wierszu, mówi o porządku w stworzeniu Bożym. Więc można teraz przez to powiedzieć, że Duch Święty, używając to słowo, stawia te trzy tematy na tym samym poziomie und leitet sie alle dadurch ein, dass der Apostel Paulus eine über überlieferung bekommen hatte. Hier das je tym mówiąc, że apostoł Paweł te tematy otrzymał przez przekazanie, przez przekaz. Ich möchte dazu noch zwei Stellen lesen, um zu zeigen, was das bedeutet. Ich habe in das zweite Kapitel jetzt noch zwei wichtige dann zu erklären, was znaczy. Das eine ist aus zweite Thessalonicher 2 Vers 15. Pierwsze miejsce z drugiego, 2 Tesaloniczan 2.15. Also nun, Bruder, steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. 15 wiersz. Przeto, bracia, zwajcie nie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz. Und noch eine Stelle aus dem ersten Thessalonicher Brief. Vers 13 von Kapitel 2. Und darum danken auch wir Gott unablässig dafür, dass ihr, als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfingt, es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das auch in euch den Glaubenden wirkt. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też was, biedzących, skutecznie działa. To znaczy, nic Więc to Słowo, które tu jest użyte, przekaz, przekazanie, nic innego nie ma na myśli, jak to, że to jest natchnione Słowo Boże. Dus niet om irgendwelche menselijke overleveringen. Want niet nie is het nu over oerjakkies luchtigjes precazes, die de Heer Jezus zelfs in, in Matthäus 15 bijvoorbeeld veroordeelt, dat de Sam Pan van negatieve manier oordeelde in de Evangelie 15. Of de apostel Paulus später in Galater en in Kolosserbrief. Of ook de apostel Paulus later in Galater en in Kolosserbrief. Dus niet om um irgendwelche menselijke meningen of tradities. Więc nie chodzi tu o jakieś ludzkie opinie lub tradycje. Ale mowa tu jest o natchnione i inspirowane Słowo Boże. I tak Paweł rozpoczyna tu ten jedenasty rozdział. Są to przekazy, które on sam przekazywał dalej. Und die a die w in trzymali się tych przykazów to było częścią ich życia. Das, das, to jest to co 1 es war nicht ein Menschenwort, ludzkie, sondern es war Gottes Wort. słowo Boże. Und das Kennzeichen Gottes Wort ist immer, dass es in uns Słowa Bożego jest zawsze taką, że chce w nas skutecznie działać. Więc mówi innymi słowy, że to były przekazy, Słowo Boże, które w was skutecznie działały. I skutkiem tego był taki, że trzymali się tego Słowa. Toe is ook weer een belangrijke vraag voor ons praktische leven. Halten we wirklich aan het Wort Gottes fest? Toe is wirklich een teil meines van Toe is een In diesem punkt hier was dat bij de de fall. deze tej rzeczy, to w życiu Koryntianen tak rzeczywiście było gibt ihnen also schon ein schönes zeugnis in bezug auf diesen praktischen punkt hier was die schöpfungsordnung gottes betrifft wir können sagen nog enkele punten jeśli o tą, o ten temat w vielleicht noch einige punkte die ze sie noch nicht so klar verstanden muss es in vers 3 das eigentliche thema damit ich will aber dass ihr wisst. Dlatego ten trzeci wiersz rozpoczyna teraz, e, albo w tym trzecim wierszu rozpoczyna teraz ten konkretny temat, mówiąc, chcę, abyście wiedzieli. Jeśli e, Paweł używa to słowo o tej wiedzy, to nie chodzi o wiedzę intelektualną, ale chodzi o duchowe zrozumienie. Er zegt: also, ik wil dat ihr geistlich versteht in euren Herzen, in so rozumovali serca Christus das Haupt eines jeden Mannes is. Że Haupt der Frau aber der Mann wurvon niewiasty znowuż jest. das Haupt ist Christus, aber Gott. A głową Chrystusa jest het gaat hier in eerste instantie niet om um die ehe. Tu, in eerste linii, het gaat hier niet zo heel een Ook waar we ze natuurlijk niet uitnemen kunnen. Chociaż we niet kunnen ze Want het is ja een principe, wat we hier vinden. Maar hier is een verandering. En dan geldt het natuurlijk ook voor de speciale ehe. I tak samo dus słowa woorden też szczególny aspekt naszego życia małżeństwa, ale tu Bóg najpierw bardzo ogólnie dotyka każdą dziedzinę naszego życia. das Haupt, eines jeden Mannes, że Chrystus w każdej dziedzinie naszego życia jest głową mężczyzny. Egal, ob der Mann verheiratet oder unverheiratet ist, czy mężczyzna jest żonaty czy nie. Egal of der man gläubig oder ungläubig is. Nieważne, czy mężczyzna is wierzący, czy niewierzący. Christus is das haupt eines jeden mannen. Christus jest głową każdego mężczyzny. Das haupt der Frau, aber is der man? A głową kobiety jest mężczyzna. Egal of verheiratet or unverheiratet. ważne, czy zamężna, czy nie. Egal of gläubig oder ungläubig. Nie ważne, czy wierząca, czy niewierza. Het is jetzt zunächst einmal ein pryncyp. Najpierw Bóg tu przedstawia po prostu zasadę. Genauso wie das Haupt des aber Gottes. I tak samo jest też zasada, że Chrystus, albo Bóg, jest głową Chrystusa. I tym ostatnim aspektem chciałbym zacząć nasze rozważanie. Ale najpierw chcielibyśmy rozmyślać nad tym, co to znaczy głowa. Ja, das, Haupt, das Kennzeichen eines Hauptes ist, dass es im Endeffekt denkt und lenkt. Und das ist sicherlich auch hier die Hauptbedeutung in diesem Ausdruck. Damit das niemand falsch versteht, es geht hier nicht um unsere Stellung vor Gott oder in Christus i nie chcę, żebyście to źle zrozumieli. Tu nie jest mowa o naszym yy, stanowisku albo naszym pozycjonowaniu przed Chrystusem. Es geht ja auch nicht um eine Wertschätzung. Tu też nie jest mowa o pewnej ocenie. Albo Gott sagt nicht, dass der Mann mehr wert ist als die Frau. Bóg też nie mówi w tych wierszach, że mężczyzna ma większą wartość niż kobieta, dass die Frauen vielleicht nur Menschen sind. albo, że kobiety są yy... Dat wordt in de verzen, ik geloof in 12 en In de versen 8 en 9. In de versen 8 In de versen 8 en 9. In de versen 8 en In de versen 8 en 9. In Christus. versen 8 en 9. In de versen we ausschließlich um die Schöpfungsordnung Gottes. Du wir wollen het es mowa o porządek, który Bóg włożył w całe stworzenie. Und Gott wird das auch später in deze Versen begründet, warum das so ist. Ik Wuktor sam wyjaśnia te wiersze, dlaczego tak jest. Weil das einmal vorweg, ich die Christen in der letzten Jahrhundert, so diese Schöpfungsordnung Gottes gehalt. Trzymalibyśmy się tego porządku, to nie mielibyśmy dzisiaj takiego chaos, jaki widzimy na tej ziemi. Że nasze społeczeństwo nazywa rzeczy dobre, które Bóg mówi, że są złe. Już Izajasz to zapowiedział. Dział 3, w dziewiątym wierszu. „Der Ausdruck ihres Angesichts zeugt gegen sie und von ihrer Sünde sprechen sie offen wie sodom ukrywają. Dat is niets anders dan dat de hele scheppingsorde van God op de kop gesteld worden. Het betekent niets anders dan dat het hele patroon van vorming op deze aarde, God heeft gesteld, is omgedraaid het de van was dat ze połączenia pomiędzy tej samej ciszą. Co klar als Sünde bezeichnet, Bóg wyraźnie nazywa, że jest to grzech. Was gegen der natürlichen Natur ist. Co powołuje uczy nas, że jest to przeciwko nawet najbardziej naturalnej naturze. wird heute darüber geredet, als wäre es normal. A pomimo to w naszym społeczeństwie mówi się o tym, tak było to. to, to Jesaja kündigt das an, dass einmal die ganze Schöpfungsordnung Gottes auf den Kopf gestellt wird. Und das ist geschehen. Und die Folgen haben wir heute. heute Leider auch unter Glorie Wie viele Ehen gibt es die heute völlig kaputt sind? borykają się tymi problemami,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 Mit dem, als der ewige Sohn Gottes ist er völlig eins mit Gott dem Vater. bo jako wieczny Syn Boży jest zupełnie na dem samym poziomie jak Bóg Ojciec. Aber hier handelt es sich um den Sohn des Menschen. Aber hier ist Mowa o Synu Czowiecchim, der als abhängiger Mensch auf dieser Erde lebte, der jako zależny człowiek schedł e, przed Bogiem. Der er vollkommene Diener Gottes gewesen war. Der hier schlicht als der Sohn wird, który tu w bardzo skromny sposób opisany jest jako Syn Człowieczy. I o tym Synu jako człowiek mowa tu jest ta, ta że on jest poddany Bogu. I ten wiersz jest bardzo znaczący, jeśli chodzi o cały ten rozdział. Bo ten wiersz uczy nas, że tu nie jest stopniowanie jakościowe, ale że tu jest stopniowanie według jakiegoś porządku, który Bóg ustanowił die ons überhaupt niet sagen möchte, dat Gott meer ist als der Sohn. En ten porządek niet uczy nas tego, że is więcej wartościowy niż Syn, daarom gilt dat, was ik eben sagte, dat die Schwester niet weniger wert is als der Bruder. En dat uczymy się też, że ym, siostry, also nieuwjastry, niet mniej wartościowy niż mężczyźni. Die Frau is niet weniger wert in den Augen Gottes als der Mann niewiasty nie są mniej wartościowe jak mężczyźni, ale jest to porządek, Gott który po prostu Bóg ustanowił. Że na raz miejscu jest Bóg, Na drugim miejscu Chrystus. I to tak schön in 1. 15 ist es der Sohn, widać, że w pierwszym Koryntian 15 jest mowa o synu. En hier in kapitel en hier in vers 3 is het de Christus. Wat was de laatste van alles? het Christus? Was het de Zoon Goddes die op deze was de die op deze aarde leefde. En hij God volkomen geëerd en verheerlijkt had. in de En Christus, de gesalte Gottes. En hij was de Christus, dat is te zeggen, der einmal sagen konnte, wer mich gesehen hat, der den Vater gesehen. Kto mnie oglądał, oglądał też ojca. Oder Herr Breyer Eis, dat er der Abdruck seines Wesens, der Abstand seiner Herrlichkeit gewesen is. er der Abdruck seines Wesens, der seiner Herrlichkeit gewesen Also, wie so vollkommen Gott den Vater dargestellt hat. Który w tak ojca. Trotzdem heißt es hier, das Haupt des Christus aber ist. A jednak uczymy się w tym rozdziale, że głową Chrystusa jest Bóg. Ale cechą Chrystusa była taka, taką, że on w doskonały sposób pokazał Boga w swoim życiu. I to musimy dobrze zrozumieć, bo później jest mowa o mężczyźnie, że jest on odbiciem Boga. Das heißt, diese Schöpfungsordnung Gottes dient auch dazu, dass bestimmte göttliche Personen dargestellt werden. Więc to stworzenie, które, to, ten porządek, który Bóg włożył w stworzenie, służy też ku temu, aby odzwierciedlić pewne boskie osobowości, które Bóg sam w sobie jest. Des Christus Na przykład, zadaniem mężczyzny jest być odbitiem Chrystusa. Und dadurch kommen wir hier zu dem zweiten Punkt in der Reihe. I dlatego przechodzimy teraz do następnego aspektu tu w tej kolejności, dass Chrystus das Haupt eines jeden Mannes, że Christus jest głową każdego mężczyzn. Praktycznie heißt das nichts anderes, als dass sich jeder Mann leiten lassen soll von diesem Christus in seinem Leben. Praktisch to oznacza, że każdy mężczyzna powinien dać się kierować przez Chrystusa w całym swoim życiu. Het is volledig klaar dat ongelovige mensen dat niet doen kunnen. Sufiernie jest to jasne, że niewierzący ludzie to nie przyniąą, weil sie nicht den Geist Gottes besitzen. Bo nie posiadają ducha Bożego. Aber das ist nicht die Schuld Gottes. de zwiną, Das ist die Schuld des Menschen, der nicht zu Gott komt. Zes zwiną człowieka, który nie przechodzi do Boga. Aber nemen wir das Wort für uns die Gläubigen? Maar zastosujmy to słowo na nasze życie jako wierzący. We wir merken, we wir haben hier niet nur, ich will maar sagen, Ermahnungen voor Schwestern. We zien dat hier niet is de komover o pauweningen, naarpommingen, dotyczących is ook niet zo'n so vrouwenfeindelijk kapitel. wie schon mal gezegd wordt. Dus niet is een een zoals gezegd. is grote verantwoordelijkheid hier aan ons brüder. Maar het is ook hetzelfde, verplichtende verantwoordelijkheid aan onze is Christus wirklich echt praktisch Dein en mijn hoofd? Is Christus toch praktisch niet en mijn hoofd? anders uitgedrukt? Zu wem ga ik met de vragen van mijn leven? Vraag je jezelf in het wie ik met de vragen van mijn leven? in frage ich irgendwelche Menschen von denen ich weiß dass sie so antworten wie ich es gerne hören möchte also pitam takich ludzi docelowo o których wiem że dadzą mi taką odpowiedź jak, jaką chcę usłyszeć oder gehe ich wirklich zu christus tre rzeczywiście idę z moimi pytaniami do chrystusa zaczę mnie lenken und leiten durch dieses mein haus oswalam mu kierować mnie jako moją głowę Co paweł Seid meine Nachahmer. Apostel Paulus probeert je mijn naam. als we de apostelgeschichte lezen, dan merken we hoe hij zich leiden door dit hoofd. Als we die er sich dan zien we dat hij zich door deze vrouw. Waarom is deze voor ons mannen? is deze afbeelding zo belangrijk voor ons mannen? is deze zo belangrijk voor is deze voor ons deze zo belangrijk I ten porządek kończy się tym ostatnim stopniem, gdzie powiedziane jest, że głową e, niewiasty jest mężczyzna. Myślę, że pomału dobrze rozumiemy, że tu nie jest mowa o tym, że mężczyźni mają poniżać e, niewiasty. Nog es het gaat alleen om de Gottes, van um niet om een Nee, het in het en niet praktisch gesehen om etwas Positives, om het lenken en leiden, Praktisch, Buk ons hier uczy, hoe de te in het leven. Dat je natuurlijk in de w szczególny sposób, oczywiście możemy wyrazić yy, będąc małżeństwem. Czy my jako mężczyźni, mężowie jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności? Das haupt in einem że jesteśmy w pozytywnym znaczeniu głową? Und leiten, że mamy kierować i decydować? Die Verantwortung haben für die so geistliche Speise in dem Haus, in dem wir uns befinden. Że za duchowy pokaz w domu, w którym się... Dan wird im Endeffekt eine Ehe zum Segen sein. Bo tylko małżeństwo będzie ku Wenn wir uns danach nicht richten... ...dan kann das Ganze schnell in einer Katastrophe enden. We kunnen froh zijn, dat het nog die Gnade Gottes gibt, die ons hilft. Moeten we dankbaar zijn, dat er tot vandaag łaska is, die ons vermagert? Ik denk, we gaan met de Pause. En okay? Nie działało to yeah